Nie mógł jej zrobić krzywdy Odkąd Salcia przeczytała o jego istnieniu Chciała się go nauczyć, a ja starałam się nie myśleć Że to przez jej przeszłość Była w niewoli u podłego człowieka Który wykorzystywał ją jak zapalniczkę Do podpalania ludzkich domów Radziła sobie naprawdę dobrze Ognista kula wypełniała już calutki krąg treningowy Lśniąca, wibrująca i żywa Teraz sztuka polegała na tym, by Salcia zdołała utrzymać ją w takim stanie przez kilka minut. I wierzcie, była na dobrej drodze. Za to, co się wydarzyło potem, winie listopad. Nic dobrego nie dzieje się w listopadzie, tej ponurej plombie między cudowną jesienią z Halloween, a urokliwym grudniem z rodzinnymi świętami, choinką, szczodrymi godami i świętem Jul – Listopad nie ma do zaoferowania nic poza pluchą, zimnym i katarem. I właśnie katar leżał u źródła katastrofy. W sekundzie, w której Salcia głośno kichnęła, jej kontrola nad ogniem prysła jak bańka mydlana. Podobnie, tylko z dużo groźniejszym skutkiem, pękła ognista kula. Padłam na kolana i skuliłam się blisko ziemi, zapominając na chwilę, że jestem w kręgu i teoretycznie nic mi nie grozi. Nie miałam odwagi stawić czoła morzu ognia, który przepłynąwszy nad kręgiem treningowym Salci rozlało się po całym podwórku i liznęło ściany kamienicy. Wszystkie kałuże wyparowały w ułamku chwili, zmieniając mikroklimat okolicy na duszny i wilgotny. Nagle nie potrzebowałam już kurtki. Powietrze prawie skwierczało jak w środku sierpnia. Ostrożnie odsłoniłam twarz i głowę, które wcześniej odruchowo otuliłam ramionami. Salcia stała z nieszczęśliwą miną, zaczerwieniona i zawstydzona. Po ogniu nie było już śladu. Mój pyr wszystko wchłonął, a teraz upewniał się, czy metalowe kosze na śmieci stojące w rogach podwórka nie uległy zniszczeniu. Po tym, jak po jednym z treningów z plastikowych zostały pomarszczone purhawki, zainwestowałam w solidne, przemysłowe blaszaki. – Wszyscy cali? – zawołałam. – Caj! siąknęła nosem Salcia – tak mi dobrze szło. To przez Katar zdekoncentrował mnie. Możemy to powtórzyć, już bez kichania? Zapytała Milona błagalnie. A dziś raczej nie. Odparł i wskazał głową okno na pierwszym piętrze. Firanka wciąż się poruszała. Nasz ostatni sąsiad na kratce musiał jeszcze chwilę temu wyglądać na zewnątrz, ale najwyraźniej nie miał ochoty z nami gadać. Westchnęłam. Tłumaczyłam mu wiele razy, że przy Mironie nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, a ewentualne szkody niezwłocznie pokryje. Wyjaśniałam, że mała musi ćwiczyć i uczyć się kontroli, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych, bo salamandry są zbyt potężne i niebezpieczne. Salcia zwiesiła nos na kwintę, ale zanim zaczęłam ją pocieszać, odezwała się moja komórka. Dzwoniła Katia. Dora, mamy tu sytuację. Musisz przyjechać. Usłyszałam jej przeciszony do szeptu głos. Jestem na cmentarzu centralnym, najbliżej bramy od Brenickiej. Trwa pogrzeb i właśnie wpadł na niego jakiś facet z bronią. Twierdzi, że jest namiestnikiem i wygraża synowi zmarłego. Zaraz tam będę. Jesteś bezpieczna? Zapytałam, biegnąc do mieszkania po kurtkę, kluczyki do auta i broń. Wszyscy się kryją za nagrobkami. Ja siedzę w grobowcu Janickich, więc nic mi nie będzie. Myślałam, żeby na niego poszczuć zombie, ale to może być za wiele dla ludzi zgromadzonych na pogrzebie. Broń palna chyba budzi mniejsze przerażenie niż nie umarli? Będę za siedem minut. Zapewniłam, pędząc na drugie piętro. Złapałam swoje rzeczy i ruszyłam z powrotem na dół, przeskakując po dwa, trzy stopnie. Weź spluwę, która robi wrażenie. Ten tu ma strzelbę. Powiedziała i się rozłączyła. Dopadłam auta. Miron z Salcią stali na chodniku, jakby czekali na wyjaśnienie. Przez uchylone okno zawołałam – Katia ma chryje na cmentarzu! I już jechałam na Branicką. Nekropolia była stara i rozległa. Przez ostatnie trzysta lat powiększała się wielokrotnie. Za każdym razem dochodziły nowe ogrodzenia i nowa brama. Ta od Branickiej prowadziła do nowszej części cmentarza, będącej ciągle w użyciu. Zaparkowałam przy bocznej furtce, skąd miałam najbliżej do krypty janickich Wiedziałam, gdzie ona się znajduje Wyłącznie dlatego, że byłam tu z Katią późnym latem jako wsparcie Dwóch durniów pomyliło stulecia i zabawiało się w hieny cmentarne, zakłócając spokój zmarłem Katia takie rzeczy traktuje osobiście i zastawiła na nich pułapkę Mnie potrzebowała jako hamulca i ostoi rozsądku, o ironio Na wypadek, gdyby ją poniosło kiedy dwóch łachmytów wrzeszczało z dna osypującego się grobu, Katia pokazała mi najpiękniejsze jej zdaniem dzieło sztuki na tej nekropolii. Okazały grobowiec z czerwonej cegły, ze stojącymi na każdym z wierzchołków posągami archaniołów i misternie kutymi wrotami z ikonografią w duchu Memento Mori, od klepsydr przez złamane kolumny, zwiędłe róże, zmierzchnice trupie główki i sowy, pomakówkowe wieńce i liście paproci. Latem o świcie grobowiec wyglądał imponująco. W listopadzie przypominał element scenografii horroru. Między pomnikami pełzała wilgotna mgła, a przemoczone liście mlaskały pod butami. Starodrzew, głównie dęby i wiązy, wyciągał w ołowione niebo rozcapierzone nagie gałęzie jak w gotyckiej opowieści. Liczne posągi aniołów, archaniołów, cherubinków wydawały się wodzić za mną wzrokiem, jak matki boskie ze staroruskich ikon. Przeszedł mnie dreszcz. Nigdy nie bałam się cmentarzy. Mając za przyjaciół nekromantkę i szamana, bywałam na nich nader często. Ale niewiele rzeczy przygnębia bardziej niż cmentarz w listopadzie. Zimny, mokry i nierozświetlony już ani jednym z niczem. Może nie miałabym dreszczy, gdybym założyła kurtkę. Cholera jasna. Wkrótce dobiegł mnie podniesiony męski głos. W miarę zbliżania się coraz bardziej słyszałam, co awanturnik wykrzykiwał. Najwyraźniej uważał syna zmarłego za mordercę, pedofila i degenerata, który uniknął kary, a teraz śmie wracać na miejsce zbrodni do tego miasta, jakby myślał, że nikt tu już nie pamięta o jego postępkach. Swoją tyradę obficie okraszał przekleństwami i wykrzyknikami. Ostrożnie przekradałam się między nagrobkami, licząc na elementy zaskoczenia. Z zapomników i grobowców dyskretnie machali do mnie zdenerwowani uczestnicy pogrzebu, a ja uspokajająco kiwałam im głową. Miałam nadzieję, że obejdzie się bez strzelaniny, mimo to przezornie wyciągnęłam z kabury gloka. Facet nie wyglądał najlepiej. Na oko dobrze po siedemdziesiątce, z niezdrowymi wypiekami przechodzącymi w plamy na łysej czaszce, raczej chudy, nie licząc wypychającego kurtkę brzucha. Krążył nerwowo wokół dołu, w którym pracownice domu pogrzebowego złożyli trumnę. Wymachiwał strzelbą w stronę dwójki żołobników, którzy nie mogli się ukryć. Jednym z nich był mężczyzna po czterdziestce, ubrany w pogrzebową czerń, z którą ostro kontrastowała twarz biała jak papier. Za nim, wyprostowana jak struna, stała kobieta w grafitowym, wełnianym płaszczu. Miała jasne, starannie upięte włosy, a lodowo-błękitne oczy ciskały teraz gromy w kierunku faceta ze strzelbą. Przesunęłam się między nagrobkami tak, by napastnik mnie zobaczył. Jeśli dobrze czytałam mowę jego ciała, paliwo wkurwienia było już na wyczerpaniu i sam nie wiedział, co dalej. Gdyby chciał pociągnąć za spust, pewnie zrobiłby to dobrą chwilę temu. — Natychmiast opuść broń! — krzyknęłam ostrym, policyjnym tonem. Facet drgnął i zaskoczony spojrzał w moim kierunku. Prosto w wylot wymierzonej w siebie lufy. — Ma pan trzy sekundy, by skończyć to szaleństwo? Albo ja skończę z panem — powiedziałam. — Dół już wykopany, na pewno się pan zmieści. Dodałam i ponaglająco machnęłam glokiem. — Kim ty u diabła jesteś? — Warknął, ale nieznacznie opuścił strzelbę. Gdyby teraz strzelił, trafiłby mężczyznę w czerni w rzepkę, a nie w mostek. Wysunęłam się z za nagrobka, odciągając uwagę napastnika od pary stojącej po drugiej stronie dołu. Jestem namiestniczką tego miasta. Odłóż broń albo strzelę. Nie znoszę pisać raportów ze strzelanin ze skutkiem śmiertelnym, ale dla ciebie się poświęcę. Zatrudnili namiestniczkę? Zapytał takim tonem, jakby właśnie usłyszał, że starszyzna powierzyła to stanowisko striptizerce. Nie będę powtarzać. Warknęłam i zrobiłam jeszcze krok w jego stronę, wciąż celując mu w pierś. Nie wiesz, co się tu dzieje, nie wiesz, kim jest ten facet. Próbował tłumaczyć. Możesz mi wszystko powiedzieć, kiedy odłożysz broń. Albo cię zastrzelę i nic już nie powiesz. Naciskałam. Tu jest miasto prawa, a nie durnych samosądów i wpadania na pogrzeby ze strzelbą. Dodałam twardo. Miałam nadzieję, że Katia dobrze wcześniej usłyszała i stary faktycznie pełnił tę samą funkcję, co ja dziś. Może nawet została mu w sercu odrobinę szacunku do prawa. Sapnął. Zmierzył mnie jeszcze jednym wrogim spojrzeniem, ale odłożył strzelbę na pobliski pomnik. Szybko podeszłam i ją zabezpieczyłam, wyciągając z komory dwa naboje. Usłyszałam głębokie westchnienie pary przy grobie i osób poukrywanych zapomnikami. Z za pomnikami. Zza jednego z nich wyjrzał wystraszony ksiądz. A teraz wynośmy się stąd, już wystarczająco zakłóciłeś ostatnie pożegnanie? Zarządziłam i pchnęłam gościa w stronę ścieżki prowadzącej poza cmentarz. Odwróciłam się jeszcze w stronę syna zmarłego i powiedziałam: Proszę przyjąć najszczersze kondolencje. Kiedy będzie pan gotowy, proszę o kontakt. Spiszę zeznania i sporządzę akt oskarżenia o napaść zapomnieć o tym, co tu się wydarzyło. Nie będę wnosił oskarżenia. Zresztą wyjeżdżam, nie byłoby mnie na ewentualnej rozprawie. Słowa brzmiały głucho, jakby w mężczyźnie zostało niewiele emocji. Proszę tylko dopilnować, by nas więcej nie niepokoju. Znów pchnęłam faceta, który zaparł się piętami o ścieżkę, jakby zamierzał dyskutować z tym, że ofiara jego szykan właśnie wręczyła mu przepustkę na wolność. Nie testuj mojej cierpliwości. Warknęłam. Nie jestem z niej znana. Im bardziej oddalaliśmy się od miejsca zdarzenia, tym mniej chętnie szedł. W końcu musiałam go ciągnąć za ramię i grozić zakuciem w kajdanki. Katia czekała na mnie przy grobowcu Janickich, otrzepując płaszczyk z pajęczyn. – Dzięki, że tak szybko przyjechałaś – powiedziała. – Zawsze do usług – zapewniłam. Wyprowadziłam awanturnika na parking. Obok mojego auta stało kilka samochodów. – Któryś jest twój? – zapytałam – Pokręcił głową. Przyszedłeś pieszo ze strzelbą? I nikogo po drodze to nie zdziwiło? Zapytałam zirytowana. Wzruszył ramionami. Mam, rower. Mruknął i wskazał na starego, jak on, rzęcha opartego cmentarny mur. Otworzyłam bagażnik krawki. Pakuj go tutaj. Gdzie mnie zabierasz? To zależy od tego, jak przebiegnie rozmowa. W najbliższych minutach może odwiozę cię do domu. A może zamknę w areszcie na kilka nocy. Jeśli nie masz dość rozumu, by mnie przekonać, że to jednorazowy wyskok. Wtornie nie ma aresztu, powiedział pewnym tonem. A przeciwnie, jest. Co prawda brakuje mu jeszcze ogrzewania, ale same kraty ci wystarczą. Zamknę cię, wyrzucę klucz i pies z kulawą nogą się o ciebie nie upomni. Masz psa? Zapytałam spokojnie. Skinął głową więc przez twoją głupotę ktoś będzie tęsknił i głodował, powiedziałam. Włożyłam strzelbę do bagażnika, potem upchnęłam w nim rower. Schowałam pistolet do kabury i kiwnęłam idiocie, żeby usiadł na miejscu pasażera. W aucie od razu zrobiło mi się cieplej. Wybiegając z domu złapałam kurtkę, ale w pośpiechu nie zdążyłam jej założyć, więc teraz ogrzewała tylne siedzenie. Chwilę bębniłam palcami o kierownicę, czekając, aż facet wgramoli się na siedzenie i zapnie pasę. Bez wątpienia zasłużył na aresztowanie. Ale byłam miękka i wzbudził moje współczucie. Był stary, niecholernie zdesperowany. Do tego poruszał się z trudem, postękiwał, zrobiło mi się go żal. Poza tym ciekawiło mnie, o co poszło. Może po prostu był jednym z wielu szaleńców zamieszkujących torn, a może w rzucanych przez niego oskarżeniach kryło się ziarno prawdy. A wtedy musiałabym się zająć tą sprawą. I co? Teraz mnie pobijesz, żeby wycisnąć zeznania? Zapytał, zapadając się w fotelu i w wielkiej, powycieranej na łokciach i kieszeniach kurtce. Niekuś, burknęłam. Gdzie mieszkasz? Podał mi adres tuż pod miastem. Ruszyłam pewna, że jeszcze dziś poznam całą historię. Wtedy podejmę decyzję, co zrobić z tym głupcem. Skupiłam się na prowadzeniu auta mokrą, śliską drogą. Drzewa nachylały się nad wąską ulicą, wijącą się między naturalnymi wąwozami, nieremontowaną od pięćdziesięciu lat. Musiałam trzymać się środka, bo pobocze było dziurawe jak ser szwajcarski. Stary mieszkał w niewielkiej wiosce parę kilometrów pod miastem. Torn pewnie dawno by ją wchłonął, gdyby nie była prawie całkowicie opuszczona. Większość domków wyglądała jak puste skorupy z zapadniętymi dachami. W ledwie trzech oknach zauważyłam światło. Lampe uliczne były martwe. Widocznie uznano, że dla tych nielicznych mieszkańców nie opłaca się ich zapalać. Z każdą minutą jazdy mój pasażer wyglądał gorzej, jakby wraz ze spadkiem adrenaliny opuszczały go siły życiowe. Wciąż zapadnięty w fotelu wpatrywał się w widok za szybą szklistym i jak w gorączce oczami. W końcu zrezygnowany machnął dłonią, dając znak, żebym skręciła w prawo. Po dwudziestu metrach jazdy krętą szutrówką Zatrzymałam się przed chatą. Wyglądała jak stare czworaki. Niska, długa, przesadzista, przytłoczona dwuspadowym dachem uginającym się pod ciężarem dachówek i porastającego jemchu. Wyskoczyłam z auta i poszłam otworzyć drzwi staremu. Z trudem gramolił się na zewnątrz. Jakim cudem pokonał drogę do miasta na rowerze uzbrojony w strzelbę? Otworzył usta. Wiedziałam, że zamierza coś powiedzieć, więc uprzedziłam go. Nie odjadę, dopóki mi wszystkiego nie opowiesz. To nie jest najlepszy dzień. Przyznał, gdy wreszcie stanął obok samochodu. To ty go wybrałeś, nie ja. Odparłam i zamknęłam auto. Wyprzedziłam go w drodze do drzwi. Nie były zamknięte na klucz. Klamka ustąpiła pod naciskiem. Weszłam do środka, znalazłam włączniki światła i klepnęłam wszystkie. Po zagraconym pomieszczeniu rozlało się żółte światło pochodzące z trzech gołych żarówek w drewnianym żyrandolu. Wszędzie walały się pudła, skrzynki, walizki. Spoza nich ledwie było widać wąskie łóżko z rozgrzebaną pościelą. – Nie tam! – mruknął i poprowadził mnie ciemnym korytarzykiem wiodącym do kuchni. – Tu przynajmniej panował większy porządek – bo na podłodze nie walało się zbyt wiele rzeczy, ale na ścianach w różnych miejscach z trudem dało się dostrzec żółtą farbę wyzierającą z warstwy kurzu, tłuszczu i sadzy z kuchni węglowej. Pomieszczenie było przechodnie. Za pół ścianką znajdował się niewielki pokój z musztardową wersalką i kineskopowym telewizorem stojącym na niskiej ławie. Na resztę umeblowania składał się fotel i kredens wypełniony szklanymi misami, kryształowymi kieliszkami i zastawą z żółtymi filiżaneczkami. Cały wystrój miał w sobie coś kobiecego, więc czekałam, aż pojawi się żona faceta. To dom mojej zmarłej matki. Powiedział cicho. Od dawna nie żyje? zapytałam, zerkając na pudła przeprowadzkowe w pokoju obok. Od kilku lat. Nie było sensu wracać do miasta. Wyjaśnił i wzruszył ramionami. Muszę wziąć lekarstwo, potem wszystko ci opowiem. Z każdą chwilą nabierałam pewności, że to będzie cholernie przygnębiająca historia, pasująca nastrojem do listopada. Gdy nalewał wody do szklanki, zauważyłam na stole małą tackę z lekarstwami. Odruchowo przeczytałam nazwy na opakowaniach, ale nie znałam żadnej z nich. Gdyby był ze mną witkacy, pewnie by je rozpoznał i wydedukował, co facetowi dolega. Mnie pozostawały domysły. Czy stary umierał i dlatego odwalił ten cyrk na cmentarzu? Ostatni numer, nim sam legnie pod brzuską? Podszedł do stołu, ostrożnie niosąc szklankę. Dłonie drżały mu tak, że choć napełnił ją ledwie w dwóch trzecich, woda rozchlapywała mu się na ręce. Wycisnął z blistra dwie tabletki, z jednej z buteleczek wyjął biało-niebieską kapsułkę i połknął je, popijając obficie. Przymknął oczy, opierając się ciężko o stół, jakby czekał, aż leki zaczną działać. W końcu westchnął i powiedział – tam będzie wygodniej. Muszę usiąść. Poszedł do pokoju obok, opadł na wersalkę i zagapił się na ścianę nad telewizorem. Zapaliłam dodatkową lampę, by lepiej widzieć to, co tam wisiało. Czarno-białe zdjęcia mężczyzny. Bez trudu rozpoznałam w nim syna zmarłego z pogrzebu, choć odkąd je zrobiono, musiało minąć ponad 20 lat. Był szczuplejszy, miał więcej włosów, ale przystojna twarz, duże oczy i mocno wykrojone, niemal dziewczęce usta niewiele się zmieniły. Może najbardziej wyraz oczu. Na fotografiach nie widziałam tej rezygnacji i przygnębienia, które dostrzegłam dziś. Przymknęłam powieki. Tak. W jego spojrzeniu było coś jeszcze. Wstyd. Czy przed pozostałymi uczestnikami pogrzebu, przed zmarłym ojcem, którego pochówek został zakłócony, czy też podgryzało go coś jeszcze innego. Pod zdjęciem bezpośrednio na ścianie napisano mazakiem Szczepan Dankowski. Wokół przyklejono osiem kolorowych fotografii chłopców w wieku wczesnoszkolnym, w wieku gdzieś od siedmiu do dziesięciu lat. Poniżej widniały imiona i nazwiska. Staszek Modrzejewski, Marcin Błaszkowski, Piotruś Zdziechowski. Ile wieczorów sprawca dzisiejszego zamieszania spędził na tej wersalce, przyglądając się tym chłopcom i ładując się złością na Dankowskiego. Musiał być przekonany o jego winie, bo brakowało zdjęć innych podejrzanych. Opadłam na twardy fotel, a wokół mnie wzniósł się obłok kurzu. No równie dobrze możesz mi o tym wszystkim opowiedzieć, bo nigdzie się nie wybieram. Oświadczyłam. Skinął głową, pochylił się, opierając łokcie na kolanach i potarł czaszkę z resztkami delikatnych jak pierze włosów. Wtedy też był listopad. Zaczął. A zanim skończył, za oknem zrobiło się ciemno. Może mówiłby dłużej, ale jego głos stawał się coraz cichszy, nieco bełkotliwy, aż nagle mój gospodarz zasnął w pół słowa. Sfotografowałam zdjęcia na ścianie, a potem dłuższą chwilę siedziałam w fotelu, patrząc na śpiącego. Coś w jego twarzy się wygładziło. Może ból ustąpił albo wygadanie się przyniosło mu trochę ulgi? Opowieść była paskudna. Takie historie każdemu staremu glinie latami leżą na wątrobie. Sprawa, która pożera życie, doprowadza do rozwodu na dno kieliszka. Każdy z nas, policjantów, miał jakiegoś białego wieloryba, którego bezskutecznie ścigał przez lata. Sprawę zawsze nierozwiązaną, więc nigdy nie zamkniętą. Wracającą w koszmarach, a za dnia jątrzącą brakiem sprawiedliwości. Nie każdą da się rozwiązać, ale ta... Cholera. Współczułam mu. Nie mogła się skończyć gorzej. Nie było żadnej nadziei. Żadnej satysfakcji, żadnej pociechy dla rodzin ofiar. Biały wieloryb z horrorów. Przykryłam starego szydełkową kapą i ułożyłam jego nogi na wersalce, by spało mu się nieco wygodniej. A potem zostawiłam go w domu kobiety, która od dawna nie żyła. Nie mam pojęcia, jak długo będzie żył on, Ludwik Wroński, ale wiedziałam, że w jakiś dziwaczny sposób jego wieloryb stał się też moim. Jakby przekazał mi go w spadku jeszcze za życia. Wracałam do domu zmęczona, głodna i wytrącona z równowagi. Potrzebowałam odpowiedzi na wiele pytań. Dla niego i dla siebie. Jeżeli Dankowski mówił prawdę i zamierzał wkrótce opuścić torn, musiałam działać szybko. Może dobrze, pomyślałam, przynajmniej mam deadline. Nie mogłam pozwolić, by i mnie ta sprawa zżarła 22 lata. Musiałam ją zamknąć. Najlepiej jeszcze za życia mojego poprzednika na namiestnikowskim stołku. W mieszkaniu czekał na mnie komitet powitalny z zupą soczewicową i gorącą czekoladą z piankami. A to oznaczało, że jest temat do przegadania. Przebrałam się w ciepłe dresy i wróciłam do kuchni, zastanawiając się, o co może chodzić. Salcia była zdenerwowana, a Miron posyłał mi uspokajające spojrzenia. Zmalowaliście coś pod moją nieobecność? Zapytałam lekkim tonem, a w duchu szykowałam się na rozmowę z panem Cieślikiem, sąsiadem z dołu. Kilka razy zaczepiał mnie na schodach. Przestał, gdy po tym, jak użył wobec mojego dziecka cholernie rasistowskiego wyrażenia, bez skrupułów kazała mu się odpierdolić i uważać na język, bo może go stracić. Pan Cieślik się wyniósł. Oznajmiła Salcia, wyłamując palce. Byłam zaskoczona. Tak na stałe? Zapytałam. Skinęli głowami jak dwa pieski. Co moja wina? Wyszeptała dziewczynka. Gdybym nie była salamandrą, nie mów dalej, kochana, zanim palniesz głupstwo. Pan Cieślik był uciążliwym sąsiadem na długo przed tym, jak z nami zamieszkałaś. My zresztą też nie jesteśmy bezproblemowymi sąsiadami i widać nie potrafił sobie z tym poradzić. Dodałam sprawiedliwie. Pamiętasz, Dora, jak się wściekł, kiedy wilki włamały się tutaj i próbowały cię zabić? Zapytał Miron, pocierając usta tak, by ukryć uśmieszek. Martwił się? zapytała moja córka, naiwne dzieciątko Za głośno nie dawałam się zabić, murknęłam A potem za głośno usuwaliśmy ciała napastników z mieszkania Taki typ! Ach, oczywiście nie wezwał pomocy, bo po prostu rozeźlił go rumor, bo oglądał teleturniej Nie będę za nim tęsknił, przyznał mi Ron Za to Roman pewnie się wkurzy, mruknęłam Wampir był właścicielem całej kamienicy, poza moim mieszkaniem, który dostałam od starszyzny w ramach nagrody za rozwiązanie karkołomnej sprawy. Wtedy nie wiedziałam, że tak naprawdę to Roman mi je dał. Starannie ukrył te informacje, spodziewając się, że mogę mieć coś przeciwko. Nie miałabym. Potrzebowałam mieszkania w Tornie. Darowanym metrom kwadratowym nie zagląda się w księgi wieczyste. Może gdyby wcześniej należało do gardiasza, najmniej lubianego przeze mnie członka starszyzny, Mogłabym mieć z tym większy problem, ale Roman był w porządku. Gorzej, że od tych kilku lat moja klatka pustoszała. Na początku tylko dwa mieszkania na parterze pozostawały niezamieszkane. Podobno mieściła się tam kiedyś redakcja pisma czy coś w tym stylu. Pozostałe lokale były wynajęte. Przez lata lokatorzy się zmieniali, co niekiedy splatało się to z jakimiś wydarzeniami z mojego życia. Na przykład z atakiem wilków czy wizytą archaniołów po której cała kamienica kilka tygodni promieniowała magią pierzastych, albo odwiedzinami mojej prababki bogini wilków, której wizyta całkowicie rozstroiła pęcherze psów nowej sąsiadki z piętra. Ciągle ktoś się wyprowadzał. Ktoś wprowadzał. Czasem nie zdążyłam nawet zapamiętać nazwiska czy twarze, a już na to miejsce pojawiał się ktoś nowy. Słowem, rotacja jak na kasie w Biedronce. Zwykle byłam zbyt zajęta powstrzymywaniem tej czy innej apokalipsy lub wymierzaniem sprawiedliwości, by sobie zawracać tę głowę. Odkąd mieszkała z nami Salcia, zwracałam dużo większą uwagę na to, kogo może spotkać na schodach i chyba w pełni dotarło do mnie, jak uciążliwa jest ta sytuacja dla Romana. Był biznesmenem, który teraz miał cholernie wiele pustych mieszkań i niedobory lokatorskie. Musiałam coś wymyślić, zanim problem wybuchnie mi w twarz. Może po prostu poszukamy sąsiadów podobnych do nas? Zaproponował Miron. Spojrzałam na niego i parsknęłam. Diabeł, wiedźma-namiestniczka i salamandra. Tak, na pewno znajdziemy kogoś do kompletu. Ale nie tylko o tym chcemy porozmawiać, powiedziała Salcia ostrożnie. Uciekacie do cyrku i zostawiacie mnie, bo nie umiem rzucać kulkami ognia? Zapytałam, próbując ją rozbawić, by się tak bardzo nie przejmowała. Nie całkiem. Bąknęła i spojrzała na Mirona, jakby teraz on miał przejąć pałeczkę. Przygotowali scenariusz rozmowy pięknie, czyli spodziewali się mojego oporu. Co ty na to, żebyśmy się na jakiś czas przenieśli do piekła? Rzucił lekkim tonem. Do egzaminu w salci zostało kilka tygodni, tak sobie pomyślałem, że w mojej starej sali do ćwiczeń będzie mogła trenować dowoli. A to nie jest teraz magazynek Irminy? Zapytałam, pocierając powieki. Zaczynało mnie dopadać zmęczenie z całego dnia. Uprzątnęła wszystko, nawet pomalowała ściany, wszystko jest gotowe. Salcia nie zdołała powstrzymać ekscytacji. To znakomity pomysł, jeśli tego właśnie chcecie, zapewniłam. Lud się ucieszy, gdy będzie miał was u siebie. Możesz jechać z nami, zaproponowała. Mam robotę, kochanie, ale będę was odwiedzać możliwie często, obiecałam. – I nie będzie ci tu smutno całkiem samej? – zapytała, po czym podeszła i mocno mnie przytuliła. – Dam sobie radę – zapewniłam. – Jestem dużą dziewczynką. Będę tęskniła jak wściekła, ale tęsknię za wami, nawet kiedy jestem w szatańskim pierwiosnku czy w komisariacie. – dodałam, wtulając twarz w jej rude kędziory. Pachniała truskawkowym szamponem i dymem. Przymknęłam oczy i przez chwilę wdychałam ten zapach. – Poza tym będziecie mogli ćwiczyć do oporu i niczyje firanki nie będą w niebezpieczeństwie. – ciągnęłam. – Nie będziesz musiała czekać na deszczowe dni? – To trudny egzamin i chcę, żebyś podeszła do niego pewna i spokojna. – Tylko nie daj się cioci Irmi nie potrafi być podła. – A porcje, jakie serwuję, są odpowiednie dla dorastających nie nienormalnych stworzeń, jak ja czy ty. Zjadaj więc dokładnie tyle, ile potrzebujesz, a gdy wspomni coś o wymieceniu talerza do czysta, powiedz, że może to ze mną przegadać w wolnej chwili, jasne? Pselcia skinęła głową i uśmiechnęła się z wyraźną urgą. Nie złamiesz mi serduszka, wyjeżdżając na trochę do dziadka. Zapewniłam i potarłam nosem o jej nos. A ja przez ten czas nie zapomnę ani ciebie, ani tego, że jesteś moją córeczką. Nawet gdybym miała całkowitą amnezję, moje serce będzie cię pamiętało. Zaśmiała się, ale przygnęła do mnie jeszcze mocniej. Wszyscy dźwigamy jakiś bagaż. Moja mała miała swój i dzięki rozmowom z jej terapeutką lepiej rozumiałam, że czasami warto pewne rzeczy mówić wprost, by rozbroić małe i duże strachy. Spakowałaś się już? zapytałam. Pokręciła głową. – Nie wiedziałam, co wziąć, bo wszystko się chyba nie zmieści – przyznała. – Poważne wybory, zrobimy to razem. – Co ty na to? – zaproponowałam. Przez następne czterdzieści minut pakowałyśmy do walizki wszystko, czego może potrzebować nastolatka podczas kilkutygodniowego pobytu poza domem. Gdy zaczęła układać na łóżku stosy rzeczy, jej zdaniem absolutnie niezbędnych – Zastanawiałam się, czy nie będzie konieczne wynajęcie tira, ale drogą negocjacji zeszłyśmy do jednej wielkiej walizy. Zamknęła się dopiero, gdy mała usiadła na klapie, a ja stoczyłam walkę z suwakiem. Decyzję, które książki i płyty zabierze do bagażu podręcznego, Salcia miała podjąć sama. Poszłam więc do salonu, gdzie czekał Miron. Padłam na kanapę obok niego, a ten szczwany lisy ułożył moje stopy na swoich kolanach i zaczął je masować. Na granicy Nirwany usłyszałam, co to za sprawa, stara i brzydka. Zniknęło trzech chłopców, nigdy nie odnaleziono ciał. Mój poprzednik miał mocnego podejrzanego, ale nie zdołał doprowadzić do aresztowania i skazania. I chyba nie daje mu to spokoju. Teraz tamten wrócił do miasta i staruszkowi odbiło. Myślę, że umiera i nie chce zabierać sprawy do grobu. Powiedziałam cicho. Nie podoba mi się, że zostajesz tu sama przyznał. Wiesz, że mam pracę. Dni zlewają mi się w jedną masę, nie zauważę, jak długo was nie ma. Odparłam i uśmiechnęłam się blado. Będziesz o siebie dbać? Jeść i spać jak człowiek? Zapytał. Nie jestem dzieckiem i potrafię się o siebie zatroszczyć, Miron. Robiłam to zanim jeszcze pojawiliście się w moim życiu? Przypomniałam. Ledwo, mruknął. Dbaj bardziej niż wtedy. Rozmawialiśmy do północy, a potem po prostu odpłynęłam na kanapie. Obudziłam się w łóżku, co znaczyło, że Miron mnie tam przeniósł, a ja nawet tego nie zarejestrowałam. Jeśli to nie jest dowód przemęczenia, to nie wiem, co nim jest. Może powinnam dokumentować fotograficznie takie chwile, a potem podrzucić folder ze zdjęciami Romanowi razem z wnioskiem o urlop? Na pewno byłby zachwycony. 19 listopada. Wybyli zaraz po śniadaniu. Odprowadziłam ich do piekielnej bramy, a potem przybita ruszyłam z powrotem do mieszkania. Bez nich było puste i średnio kuszące. Wyobraźnia podsuwała mi wspomnienia z domu Ludwika Wrońskiego, jakby sam wyjazd Mirona i Salci skierował mnie na niewłaściwe tory. Za dwie godziny czekało mnie w komisariacie spotkanie z majstrem. Akurat dość czasu, by znaleźć stare akta sprawy, jeśli będę mieć choć trochę szczęścia. Jeśli czegoś nienawidziłam bardziej niż listopada, to remontów. No, zwłaszcza takich, które się wloką bez końca. Codziennie poszerza się ich zakres, a budżet puchnie z każdym oddechem majstra. A tak właśnie było z remontem budynku, w którym miała się mieścić nowa na mapie tornu komenda policji. Po wydarzeniach z latarnikiem uznałam, że czas wprowadzić torn w XXI wiek. Jednoosobowa funkcja namiestnika, niczym szeryfa froterującego uliczkę małego miasteczka na dzikim zachodzie, sięgała korzeniami XVII wieku, a obecną formę przybrała w XIX od tego czasu miasto urosło ludzi przybyło zbrodni też a XIX-wieczne podejście do prawa najpierw zastrzel potem pytaj zupełnie się nie sprawdzało potrzebne były ekipa z prawdziwego zdarzenia także za